Patrząc dzisiaj na tę pokorną postawę Rutmana, jakkolwiek wszelka nasza ludzka pokora jest jedynie miejscem, w którym każdy z nas powinien się znajdować, gdyż wszyscy jesteśmy prochem. Wszyscy, jeżeli ktoś zajmuje jakąś niską pokorną, niskie pokorne miejsce, kiedy mamy taką niską, uniżoną postawę to jesteśmy w miejscu gdzie powinniśmy być bo nic nie mamy czego nie dostaliśmy wszystko co mamy jest darem Boga dla nas i nikt z nas nie jest stwórcą samego siebie i nikt z nas nie zasługuje na dobro, które dostajemy to wszystko jest łaska może tego nie rozumiemy może nam się to nie podobać Możemy się z tym kłócić w swojej pysze, aż taka jest prawda Biblia to jasno przedstawia wszystko co mamy otrzymaliśmy z łaski nie musieliśmy tego dostać nie musieliśmy się narodzić w takim kraju w takim czasie mogliśmy narodzić się w jednym z tych indyjskich slamsów i nie byłoby to niesprawiedliwe to z łaski Bożej narodziliśmy się, gdzie się narodziliśmy. Narodziliśmy się z takim zdrowiem, jakie mamy. Z takimi możliwościami, z takimi umiejętnościami, które posiadamy. I to wszystko jest wielka łaska. Nic, za nic z tych rzeczy nie zapłaciliśmy Bogu. Za nic z tych rzeczy, żadna z tych rzeczy nie została nam dana jako powinność na którą sobie zarobiliśmy na którą sobie zasłużyliśmy ale wszystko co mamy mamy z łaski i pokora i uniżenie jest właściwym miejscem dla każdego z nas ale kiedy patrzymy na Pana Jezusa Chrystusa to widzimy w Nim więcej niż tylko ludzką pokorę to Pan Jezus mówi, ja jestem cichy i pokornego serca. I mówi, ode mnie się uczcie. Ale jaka była Jego pokora? Czy Pan Jezus znalazł się w miejscu, które Mu się należało? Czy znalazł się w miejscu, które było tak samo niski jak nasze w takim samym sensie oto czytamy o nim w liście do Filipian że chociaż był w postaci bożej nie upierał się zachłannie przy tym aby być równym Bogu lecz wyparł się z samego siebie przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom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 Pan Jezus samego siebie. To nie to, że On znalazł się w miejscu, które, Jemu, które do Niego przystawało. Nie to, że znalazł się i umierzył się do miejsca, które jakby było Jego właściwym miejscem, jak jest z nami. Ale On, jak czytamy tutaj, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu. Nie trzymał kurczowo tej pozycji boskości, ale ją odłożył wybarł się z samego siebie i stał się uniżonym sługą i takim sługą pozostał aż do śmierci i to do śmierci krzyżowej śmierci, która w tamtym czasie była przeznaczona na najgorszych złoczyńców ten, który zła nie popełnił, który grzechu żadnego nie uczynił, którego, na którego ustach nie można znaleźć było żadnej nieprawości, ten, który czynił tylko dobro poniżył się do miejsca podłości, do miejsca handlu, do miejsca, które było dla złoczyńców, tych, którzy czynią zło. Dlatego też, dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem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 jego wywyższenie to dzisiejsza jego pozycja ponad wszelkim imieniem ta pozycja chwały i dostojeństwa jakim jest teraz obdarzony została zdobyta przez niego w jego uniżeniu. oto Pan Jezus jak czytaliśmy w Ewangelii Jana w 17 rozdziale modlił się Ojcze otocz mnie u siebie tą samą chwałą jaką miałem u Ciebie przed założeniem świata i w swej boskości Pan Jezus na nowo manifestuje swoją boską naturę ale tutaj czytamy o Jego człowieczeństwie tutaj czytamy o wywyższonym człowieku Jezusie Chrystusie który za te cierpienia, śmierć za to Jego uniżenie dostał tak dalece wywyższony i obdarzony takim imieniem Dzisiaj widzimy w nim nie tylko Syna Bożego, ale widzimy w nim też Syna Człowieczego, który jest wywyższony ponad wszystko. Jak apostoł Paweł pisze w liście do Koryntian, już nie znamy Chrystusa według ciała. Już nie patrzymy na Niego fizycznymi oczyma i już go nie, nie postrzegamy jako człowieka, tylko w ciele. Dlatego moim zdaniem niewłaściwe jest rysowanie, malowanie jakichś portretów Pana Jezusa. Czy nawet granie aktorskich filmów z jego udziałem czy coś w tym stylu Wiesz, to już Jezus dzisiaj takim nie jest Paweł mówi nie znamy go według ciała nie patrzymy na niego i nie wspominamy go i nie, nie postrzegamy go w ciele, oczywiście Ewangelie relacje nam takie jego dają ale kiedy mówimy ci o Chrystusie to mówimy o nim jako wywyższonym Panu, o tym, który od którego wszystko jest zależne który czytamy mocą swego słowa wszystko podtrzymuje w istnieniu Dlatego ja nie jestem w stanie śpiewać tych kolęd o maleńkim Jezuśku, któremu ma, który ma zmarznięte nóżki. Po prostu nie jestem w stanie tego śpiewać. Bo to są po prostu jakieś niepasujące do tego, co Biblia mówi o nim piosenki. To są po prostu ludowe śpiewki, które nie odzwierciedlają prawdy o naszym Panu, ale po prostu prowadzą takiej Rzewnej, pustej religijności. Nie. Biblia pokazuje nam Jezusa Chrystusa wywyższonego ponad, ponad wszystko, który to wywyższenie zdobył przez swoje uniżenie, przez swoją śmierć, przez hańbę, którą przyjął. I w ten sposób nas, którzyśmy niscy, którzy również zajmujemy tę pozycję pokorną pod ręką Bożą który również się uniżamy swego czasu wywyższy nas do tej pozycji Synów Bożych i jak Jezus mówi jak ja zwyciężyłem i zasiadłem na tronie mojego Ojca tak i wy zasiądziecie na moim tronie a więc ta pozycja wywyższenia, którą Jezus osiągnął On nie osiągnął i dla siebie On osiągnął ją dla nas w swej miłości ku nam uniżył się tak nisko aby nas z naszej niskości móc podnieść tak wysoko chwała mu za to chwała mu za to i oby nasze serca i dzisiaj wielbiły go w tym radosnym uniżeniu tutaj Paweł pisze takiego bądźcie względem siebie usposobienia jakie było w Chrystusie Jezusie popatrzcie na Niego popatrzcie na Tego, który nie musiał który nie powinien był tak naprawdę według sprawiedliwości uniżyć się tak nisko, a jednak wypał się samego siebie, zrezygnował z swojej wysokości, uniżył się tak bardzo i zobaczcie, jak Bóg go wywyszył. I mówi, wy zajmijcie taką samą postawę. Tak samo, względem siebie wzajemnie. Względem jedni drugich, tak samo się uniszcie. I oczywiście w innym miejscu czytamy, uniszmy się pod mocną ręką naszego Boga. Unieżamy się przed Bogiem wtedy też uniżamy się przed sobą wzajemnie Jeśli rozumiemy kim jesteśmy I że wszystko co mamy to dostaliśmy Jeśli rozumiemy, że nasze życie nie jest zależne od nas samych Ale jesteśmy w rękach Boga Jeśli, jeśli dociera do nas to, to poselstwo Bożego Słowa Które mówi nam o Bożej suwerenności O Bożej władzy i o naszej całkowitej zależności od Niego To tylko możemy się uniżyć. Tylko możemy się ukorzyć. Tylko możemy z niskim sercem oczekiwać Jego łaskawości, I patrzeć na Jego dobrą rękę, z której jakieś dobro nam spadnie. I z wdzięcznością to wszystko przyjąć, co nam zechce dać. I Bóg mówi, jeśli taką postawę zajmiecie, jeśli tak się uniżycie, to wierzcie, że z swego czasu, kiedy przyjdzie mój czas, Boży czas, wtedy Was wywyższa. Wtedy was podniosę. Jeśli zaś nie chcesz się uniżyć, jeśli zaś uważasz, że to nie jest Twoje miejsce, to Bóg Cię ostrzega i mówi, ten, który się wywyższa, będzie poniżony. I pycha chodzi przed ruiną, a wyniosłość ducha przed upadkiem, przewrotnie. Ale to na to samo wychodzi. Dlatego, bracia i siostry, patrząc na ten przykład uniżenia naszego Pana Jezusa, wierbimy Go, biorąc tego chleba, pijąc tego kielicha, wspominając Jego śmierć, Jego cierpienie za nas. Jednocześnie też, biorąc to bardzo osobiście do siebie, modląc się, żebyśmy, utożsamiając się z Nim, biorąc tego chleba i pijąc ten kielich, utożsamili się też z Nim w sercach, naszym uniżeniu przed Bogiem i wobec siebie wzajemnie. Pochylmy nasze głowy Drogi Panie Jezu, jakże wdzięczni jesteśmy za Twoje uniżenie, żeś nie ubierał się zachłannie by być równy Bogu, ale wyparłeś się samego siebie i uniżyłeś się do nas. Stałeś się wiernym, uniżonym sługą Ojca, czyniąc wszystko, cokolwiek Ci pokazał, do czegokolwiek Cię powołał, idąc na krzyż, za nas, Panie, za nasz brud, za nasze zło, za naszą nieprawę, za naszą niewdzięczność, za naszą pychę za to wszystko, co jest tą wielką przeszkodą między nami a świętym Bogiem. Dziękujemy Panie Jezu. Dziękujemy